Spontans, spontans, spontans, spontan, spontan, spontan, spontan, spontan, i prowizacja kompas spontan, a to to przecież spontan, w spontan, spontan, spontan, kochaj się spontan, spontan, się spontan, spontan, to nie z niebie nie? spontan, wina LOS Pojedyne w życie od ambicji, ziomość, droga, porażek i zbycie Częno dobór bycie 4-8 zapobicie, aleksus, karneksu, spokój ducha przy kobiecie Liksy, mixy po pierdolonych baniach Na ucha chęć wiedzy, odpowiedzi na pytania Bliskie spotkania z dziwkami bez zdania Siedzenie kurwa w domu i przepanie się do rana Wszystko masz tutaj jak przemieszanie się z buta Przele sonuta jest u dzieciaka na żebyś Wyślana jest ta muzyka Moje ma jest Take it when the team itself. A... Two, three, four, check